Abyśmy otworzyli list do Filipian, pierwszy rozdział. Rozdział przeczytamy od trzeciego wersetu. Dziękuję Bogu. do Filipian, pierwszy rozdział od trzeciego wersetu. Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć Was wspominam. Zawsze w każdej modlitwie mojej za wszystkich Was z radością się modlą. Za społeczność Waszą Ewangelii od pierwszego dnia aż dotąd. Mając tam pewność, że ten, który rozpoczął was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Słuszna to rzecz, abym tak myślał o was wszystkich, dlatego że mam was w swoim sercu. Boście wszyscy wraz ze mną współuczestnikami łaski, zarówno wówczas, gdy jestem w więzieniu, jak i w czasie obrony i umocnienia Ewangelii. Albowiem Bóg mi świadkiem, jak tęsknię do Was wszystkich serdeczną miłością Chrystusa Jezusa. I oto modlę się, aby miłość Wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i, wszelką, i wszelkie doznanie. Abyście umieli odróżnić to, co słuszne, od tego, co niesłuszne. Abyście byli czyści i beznagane na dzień Chrystusowy, w pełni owocu, pościągliwości przez Jezusa Chrystusa ku i Boga. Totum. Myślę, że każdy z nas może doświadczać w swoim życiu każdego dnia modlitwę, która jest modlitwą radości. Oto, żeśmy do Boga wołali, czujemy, że Bóg to spełnił, wykonało się to, jesteśmy tak wdzięczni, a im bardziej nam na czymś zależy, czy zależało w tym momencie, w tym momencie z taką radością modlimy się. I tu możemy jako w tym liście doświadczać tego. Paweł już wiele razy każdy z nas doświadczał, jako czytania, czy też jakiegoś wykładu, gdzie Paweł opisuje tą radość i z jaką radością w ogóle przystępuje do tej społeczności. Jest też modlitwa, gdzie jest modlitwa bólu, jest modlitwa jakiejś troski, że o coś się troszczymy i w tym momencie też do Boga wołamy. Takie moje pytanie na dzisiaj to jest, czy ja jestem tym, który prowokuje kogoś do bólu, cierpienia, czy może do radości, czy też do jakiejś troski? Abyśmy też i może też i w swoim życiu podzieli taką walkę świadomą o to, aby być tym, który stawia świadomie też kroki po to, aby komuś też sprawić radość, komuś też y, może też i y, uczynić y, jakąś niespodziankę w sensie takim, że rzeczy, które utarły się w codzienności naszego życia, ja zaczynam się starać zauważać to, bo są takie codzienne rzeczy, które może nieraz po prostu my już na to nie kładziemy nacisk. I ta nasza reakcja. Znamy to miejsce ze Słowa Bożego, gdy Pan Jezus jest ze swoimi uczniami w ogrodzie Getsemane, gdzie zachęca tych swoich uczniów do tego, aby wołali do Boga gdzie On sam wtedy toczy wielki bój. I to jest ten moment bardzo trudny. Myślę, że nie mamy takich momentów w życiu, Jedynie Pan w tym momencie mógł doświadczać takiego stanu. Dziękujemy Bogu za to, że nie stoimy przed taką rzeczą. Łaski żeśmy dostąpili. Ale można powiedzieć, są w naszym życiu takie momenty, gdzie rzeczywiście jest tak, że potrzebujemy pomocy. I ci najbliżsi Stary. jaka jest wtedy nasza reakcja. Dobrze jest w tym momencie pamiętać, jaka była wtedy reakcja tego Pana, naszego mistrza, jako go jako mistrza, że obudził ich, powiedział im słowo, ale idzie dalej z nimi. Nie jest tym, który w tym momencie w jakiś sposób już ich, po prostu można powiedzieć, mówi, a idźcie już do uczniów, do tej reszty uczniów dalej zachęcaj, żeby toczyli ból. Bój, jak wiemy, on przecież wiedział, że znowu zasnął. I tu możemy zobaczyć to, że Pan nie że akceptuje tą słabość, ale świadomy tej świad słabości twojej, ale daje też tobie nadzieję, że ty dojrzejesz do takiego stanu, że gdy będzie też i twój bój, ty będziesz mógł po prostu zająć dobre stanowisko. Myślę, że to jest codzienność naszego życia. To jest ta codzienna relacja. Więc Paweł tutaj, pisząc do nich, opisuje, można powiedzieć, tą Ewangelię nie tylko w czasie głoszenia tej dobrej nowiny, ale to jest w tym więzieniu w różnych momentach. To jest też i pomoc, też i tych Filipian. To jest też wysłanie tego Epaprodyta do nich. Oni naprawdę byli bardzo zaangażowani w to wszystko. I Bóg jest tym, który jest naprawdę wobec nas jako nauczyciel cierpliwy. Ale nie to, że chce dać nam furtkę, żebyśmy byli tymi, którzy nie zaczniemy się też świadomie starać w tym Królestwie Bożym, żyć tak, aby też przynieść Mu chwałę. To są małe rzeczy. To jest relacja z najbliższymi. To jest to, że nagle zacznę zauważać tą drugą osobę, która jest obok mnie, że jest mi pomocą. To jest to, że mogę powiedzieć, powiedzieć żonie, że dobro gotowałaś, smakował mi. Możesz po prostu być tym, który zauważy. Szereg różnych rzeczy, które my nie zauważamy. Tak samo, jeśli chodzi o relacje z dziećmi. Wiadomo, że wychowywanie dzieci, nie raz byśmy tą rzecz jako tych naszych dzieci dojrzewających hmm, przemilczeli, ale generalnie każde pokolenie z tym się borykało i boryka. Może w dzisiejszych czasach jest o wiele trudniej nam. Na wielu polach bitwy jesteśmy, hmm, powiedzmy szczerze, w jakiś sposób konani na jakiś etap, w jakimś etapie teraz. Ale z nadzieją, cały czas staramy się po prostu dawać im szansę, samemu sobie i wtedy gdzie ten największy ból, wtedy to też jest taka prowokacja do tego, abyśmy byli blisko Pana w tym temacie, jeśli chodzi o wychowanie tych dzieci. Ale to wszystko jest po to, abyśmy mogli być tymi, którzy są godni tej Ewangelii. To nie jest tak, że naprawdę jesteśmy udosobnieni, że ten czas tu się kończy. Wychodzimy i każdy z nas ma takie swoje swoje życie, takie, swój tor. Wchodzimy znowu w te ryzy swojego życia i już nie musimy się starać. Tutaj, każdy tutaj by swoje serce oddał. W tym miejscu. Ale gdzie indziej, różną mamy postawę. W niejednym miejscu tracimy cierpliwość, w niejednym miejscu po prostu jesteśmy mm, bardzo popędliwi. Bóg to wszystko widzi przed Bogiem. Nic nie da się ukryć. Ale Bóg Ciebie akceptuje, jakim jesteś. Bóg Ciebie znał, ciebie stworzył. Przed Nim nic się nie kryje. Jest jeszcze tak, że Bóg dokładnie wie, jak jest twoje życie od początku do końca. To ja nie potrafię siebie ogarnąć jako w myśli raz muszę dużo zastanawiać się nad czymś, a Bóg to wie. I dobrze jest być tym, który potrafimy skupić się też i na tym, co Bóg chce do nas jako powiedzieć co chce też i jako od nas uzyskać, do czego Bóg Ciebie powołał, jaką też i widzi w Tobie służbę. Na pewno to na tej sali każdy z nas ma jakąś służbę, jakieś życie z Bogiem. Nie chcę tutaj jakoś tak y, sugerować tutaj, że jest mało tego. Tak samo tu Bóg patrząc na nas, On naprawdę wielkie rzeczy w nas może widzieć. I tak można powiedzieć, Paweł tutaj patrząc na tych Filipia, on tutaj wyraża to śmiało. On chwali ich, kochani. On w wielu miejscach w ogóle chwali. Dziękuję Bogu za każdym razem, ilekroć Was wspominam. To nie jest chwalenie w tym momencie To jest pochwalenie za to, że tą dobrze pracę wykonują. I tak samo są różne etapy w życiu naszego, w naszym życiu i one może są trudne, ale Bóg wie, że nam na tym świecie jest trudno żyć. Że nam trudno jest w ogóle jako w relacji dobrej funkcjonować, bo niby w tą samą stronę patrzymy, niby tak samo myślimy, a jednak tak się różnimy, że nie potrafimy się wziąć w jakiś sposób w tej rzeczy porozumieć. Tamten czas też był bardzo trudny. Żydzi, żydostwo silne, potem nagle wchodzi, wchodzą poganie, i jak czytamy dzieje apostolskie, Piotra, różne relacje, oni też mieli wielkie problemy przełamać się z żydostwa na tych relacje z poganami, gdzie setki lat oni mieli wpajane całkiem inną strukturę życia w ogóle. Jak wiemy, to też jako Bóg to podyktował, dał im to, dał tą próbę, tą próbkę w ich życie i teraz nagle Bóg zaczyna rozmawiać Załóżmy, w przykładzie damy teraz Piotra, gdzie dla niego nie jest do przeskoczenia ta relacja z teraz pogarnami chodzi o Korneliusza i rozmawia równolegle też i z Korneliuszem, można powiedzieć. I tych dwoje dochodzi do takiej łaski, bo potrafią się zrozumieć. Mamy wiele miejsc ze Słowa Bożego, które przedstawiają nam tą relację bardzo poważnie. To jest relacja Piotra, który gdy zawiódł na całej drodze, możemy zobaczyć, że gdy Pan Jezus zmartwychwstał, gdy przychodzi na tą wodę, możemy go zobaczyć, że z tą taką miłością z nimi rozmawia, z taką troską. Rozparło hmm, ognisko, jest ta ryba, są oni nakarmieni i gdy wszyscy tam już pojedli, odpoczęli, wyciszyli się w tej całej niezręcznej sprawie, Pan zaczyna rozmawiać z Piotrem. Nieraz my może pędzimy w niektórych sprawach, pochopnie kogoś potrafimy w jakiś sposób ocenić, a dzisiaj chciałbym, abyśmy może przystanęli i dali też i tym, którzy są dookoła nas, taką szansę jak sobie dajemy. Bo jeśli chodzi o nas, zwróćmy uwagę, że dla siebie jesteśmy wyjątkowo litościwi względem niektórych rzeczy. Naprawdę potrafimy siebie zrozumieć. No, chyba, że mamy jakieś rozdarcie w sobie. Są też takie chwile, gdzie po prostu to są rzeczy, które nas samych przerosły, to wtedy w jakiś sposób rzeczywiście przed Panem stajemy. Ale czas te sprawy bardzo szybciutko nam bierze, wymazuje. Jednak Paweł nie w jednym miejscu nakreśla tą istotę, żeby wziąć swoich współpracowników bardzo porządnie wziąć podkreślić. Mamy list do Filemona, który bardzo ładnie jest pisany. Ten list, który czytaliśmy Tytusa, czy list do Filipian, czy te pozdrowienia jako lista, które się kończą. Możemy zobaczyć, że Paweł kładzie grunt, kładzie naukę, ale te wszystkie rzeczy są w jakim przekazie? W przekazie są też i takim, jak tu możemy czytać z Filipian, z wielką serdecznością jako do współpracowników. Jaką będziesz miał po prostu w tym momencie postawę, startu, startując, w tym momencie to też przyniesie wielką też i dla ciebie korzyść. nie, nie Trudno nam miłować jest tych, którzy naprawdę są naszymi przyjaciółmi, którzy patrzą tak, że rozumiemy się. Problem jest z tymi, którzy są dla nas szczególnymi nauczycielami. Osoby, które nas, od nas wymagają dużo, że musimy Y, zmuszać się, żeby ich akceptować. Każdy z nas, y, weźmy to do serca, że każdy z nas chce swój zawód w jakiś sposób dobry wykonywać. A żeby dobrze wykonywać zawód, musimy być tymi, którzy y, mamy dobrych nauczycieli. A więc nauczyciel, który mało wymaga, nie nauczy cię za dużo. A jeśli ty stajesz przed bratem, siostrą, że sam widok, ciebie już zaczyna w jakiś sposób tej osoby elektryzować, to jest dobry nauczyciel. Stój przy nim i ucz się. Ten nauczyciel dużo od ciebie teraz wymaga. A jeszcze jak zacznie z tobą rozmawiać, no to w tym momencie już naprawdę prawdziwe lekcje zaczynają się. To jest w relacji w pracy z szefem, z, z podwładnym. Wiemy, że ci, którzy nic nie robią, no to rzeczywiście błędów za dużo nie ma. Ale jeśli my kochani działamy, to też i tak się dzieje. Ostatnio tak zaproponowałem wycieczkę w góry u nas w Bogatyni i cieszyłem się, że możemy pójść na wycieczkę. Zaproponowałem to naprawdę, tak czułem, że dobrze, yy, żeśmy mieli fajne rozmowy, fajny czas. To jest taki, wiecie, odskok od rzeczywistości, od tego reżimu i było dobrze do pewnego momentu. Było tak to wymyślone, że ci, którzy są silni, wejdą i zejdą, trudniejszą trasą, a ci, którzy są już początkujący, albo starsi, zjadą na dół. Ale tak się to potoczyło, że ci, co byli silniejsi, mieli lżejszą drogę, bo zeszli tą samą drogę, a ci, którzy byli słabi, nie zjechali wyciągiem, ale musieli zrobić o wiele więcej kilometrów. Powiem wam, że ten moment tej decyzji, że nie ma tego transportu, no bardzo mi obciążył, Zawiodłem, no przecież mogłem zadbać o to. Ale tak Bóg dał łaski, że y, wybaczyli mi to. Ale to jest, nie bójmy się podejmować jakichś y, takich y, decyzji, które będą przynosiły błogosławieństwo. Nie wszyscy będą w tym momencie zadowoleni. W relacji Pawła był namaszczony przez Pana. Y, można powiedzieć był tym, który szedł na przodzie. Nie szedł z tyłu, żeby damy radę, idźcie do przodu, zróbcie za mnie pracę. On był tym, który tę pracę z przodu wykonywał najcięższą. A jednak wielu było tych, jak czytamy pierwszy z do Korynta, czy drugi, gdzie Paweł podejmuje yy, podejmuje ten trud, aby z tymi odnowić ten, nie to, że autorytet, ale uświadomić im to, że nie jest tak jak myślą. Ma tą cierpliwość w ogóle rozmowy. W ogóle jest dobrą rzeczą, aby mieć taką cierpliwość jak Pan. Właśnie Pan, gdy Dawid zgrzeszył, posyła odpowiedniego proroka, który w sposób do króla mówi w pięknym przykładzie o tych owieczkach, o tym królu. I gdy król wreszcie doszedł jako do zrozumienia tej historii, w tym momencie dopiero mu ten Natan objawia tą całą prawdę. Nie, że od razu mu to objawił. Może Natan by musiał uciekać w tym momencie, gdyby od razu mu to objawił. Ale zobaczcie, Istota rzeczy polega pozyskać kogoś. Nie osądzić kogoś, ale zrozumieć. A więc Jezus rozumiał twoją po prostu, jako tą straszną y, sytuację, jaka jest w naszym życiu. Więc y, z ojcem współpracując, mają ten doskonały plan, aby siebie wyratować, wybawić. Jako od pewnej śmierci. Ale też i w tym życiu uświęcić do takiego stanu, żeby szedł tą, tą wąską drogą, precyzyjną drogą można by było powiedzieć. To nie chodzi o istotę wąskiej drogi, że jest ona ciasna, ale ona jest precyzyjna. Ona nie zabiera więcej czasu niż trzeba. O to chodzi, bo jest szeroka droga i wydaje się rzeczywiście taka, taka fajna, taka wygodna dla świata, gdy diabeł oszukuje. Ale ona może być taką drogą, że po pierwsze tam nie ma kompasu, nie ma tam Chrystusa. A więc nie wiesz, gdzie jest cel, diabeł oszukuje i na początku tej drogi możesz być cały czas, na końcu tej drogi możesz cały czas być na początku jakiejś w ogóle decyzji, jako z Bogiem. I może być tak, że nigdy nie dojść do jakiegoś celu, co wiemy, że ta szeroka droga prowadzi do piekła. A więc Paweł tutaj bierze, podejmuje ten trud, aby mając tą świadomość, jacy Filipianie są, on chce to wszystko też im wyartykułować. Ja wiem, że problem jest w ogóle kogoś pochwalić, bo yy, nie razyśmy słyszeli, że bratu usłużył, przyszli i powiedzieli mu, jesteśmy ludźmi, oczywiście tego się bójmy, bo to jest niebezpieczne, czy tam inne rzeczy jakoś tam w życiu naszym, ten brat łoży, ten brat y, pięknie coś tam robi, ta siostra dobre ciasta piecze, czy tam usługuje w jakiś tam sposób. Ale też rzeczy muszą też występować. To jest taki monit, że twoja służba jest dobrze też przyjmowana w jakiś sposób. Że twoja służba y, jest tą służbą, w którą trafiłeś, w tą potrzebę. I Paweł też i ich tutaj chce wziąć, można powiedzieć, im to potwierdzić, ale też i pokazać im, że jest właśnie ta potrzeba. To jest też i nasza potrzeba artykułowania, że coś na przykład mnie boli. Gdy bierzesz dziecko na ręce, jak jesteś, masz małe dzieciątko, to gdy zawsze będziesz twardzielem, nigdy dziecku nie powie, że coś cię boli, że jest jakaś potrzeba, że teraz nie, zawsze jesteś otwarty bo to dziecko będzie myślało, że to jesteś z żelaza. Jakiś, pamiętam, taki żołnierz. Miałem takiego wujka żołnierza. W służbie był. Yy, nie wiem, ile lat miałem. No, bynajmniej niósł mnie na rękach. I ten żelazny żołnierz, już myślałem, on to by mógł mnie <śmiech> nieść i nieść. No, chłop nie do zmęczenia. I jak ja się zdziwiłem, jak on powiedział, wiesz, już nie mam siły cię nieść. No, no straciłem jakąkolwiek w tym momencie orientację, jak to, taki żołnierz, dzielny, jak to jest, że on, no, nie ma siły mnie nieść dalej. Yy, I dobrze jest w naszym życiu być tym, który też potrafi w pewnym momencie powiedzieć, boli mnie to, z yy, tym źle się czuję. To jest to też słynne słowo, tak, tak, nie, nie. W dzisiejszym świecie jest problem w ogóle, jest deficyt z yy, istotą prawdy. Jest półprawda, świeć prawdy, a tak naprawdę już Daleko nie ma tej prawdy. Prawda jest jedna, jak wiemy, jest oczywista. I to słowo tak, tak, nie, nie, jest dobrą rzeczą. Wiadomo, że to trzeba też się tego uczyć. To, jeśli jesteśmy w tej szkole Bożej, to nie jest tak, że z dnia na dzień stanieś się po prostu mistrzem. My do tego dążymy. I do tego też i Paweł nas tutaj zachęca, abyśmy mogli te wszystkie szczegóły za zauważyć. Te, które są jako potrzebne do tego, aby być też i tymi, którzy yy, po prostu funkcjonujemy w takiej harmonii tego stanu, że ktoś zauważy, a to go boli. To na dwie strony idzie. Ty zauważasz, ty monitorujesz i to przynosi w tym momencie, yy, można powiedzieć, taką zdrową relację. Yy, to jest tak, jak yy, na przykład yy, przychodzisz pracowany z pracy jako mężczyzna i nie chce ci się gadać. Tak jest nieraz u mężczyzn, że po prostu panie cieszy się, że masz żonę, że masz dzieci, ale rozmawia to ci się w ogóle nie chce. Ale żona jest wrażliwą osobą, tak Bóg nam dał je, nie chce ze mną rozmawiać. Ty już mnie tak nie kochałeś, jak mnie kochałeś. I to tak się zaczyna pomalutku potem kręcić. Dobrze jest w tym momencie, znamy to, my to wiemy. Ja tu może to powtarzam: e, za mnie to, taki monit rzucić, kochanie, chwilę odbiję i już e, zaraz mogę z tą chwilę porozmawiać. Oczywiście, ale tu chodzi też o właśnie takie zaufanie: żona, żeby zaufała mężowi w każdym momencie, a mąż żonie, oczywiście. Ale żeby zaufać, e, trzeba właśnie o tych niektórych rzeczach tak po prostu też i prosto mówić. To jest ta to jest ta więź, to jest to, że ja znam swojego męża, bo nie każda żona zresztą mówi, że znam swojego męża, tak jak i mąż w jakiś sposób zna swoją żonę. Nie mówiąc już teraz o braciach, o siostrach, o relacjach z ludźmi, ale Paweł tutaj y, nam tu wymienia te wszystkie rzeczy, bo on mówi zawsze w każdej modlitwie, czwarty werset, w każdej modlitwie y, moje za wszystkich was z radością się modląc. Yy, Czemu to ledzę? za społeczność waszą w Ewangelii, od pierwszego dnia aż dotąd. Paweł tu nie chce wymienić jakiejś ikony, gdzie mu się to spodobało w jakimś okresie. On wymienia ich wytrwałość, że od początku aż do tego momentu oni teraz idą z Nim. Mając tę pewność. Kochani, tu musi być coś takiego, że wiem, że często żyjemy sytuacją, często żyjemy po prostu reakcją kogoś. To nas dominuje. Ale Pan Jezus, On chce nas zachęcić do tego, abyśmy byli pełni łaski. Abyśmy byli pełni cierpliwości. Abyśmy byli pełni tej miłości, która uzupełni. Było to powiedziane, jak czytamy o tej miłości z, z pieśni nad pieśniami, tam czytamy ten werset, że kładzie życie swoje ta miłość. I możemy zobaczyć, że w tej miłości jest coś takiego, że nie potrafię. Może tak cofnijmy się troszeczkę do tyłu. Na początku jako w relacji, jako załóżmy tej relacji mężczyzna-kobiety możemy zobaczyć, że obydwoje bardzo różowo patrzymy. Ale to bardzo. Jesteśmy tak nastawieni, pozytywnie, że żadna rzecz nie wpływa na nas w jakiś sposób negatywny. Potem przez lata, jak idziemy razem, dzieje się jak się dzieje, kochani. No, po prostu tracimy cierpliwość, wchodzimy w swoje tory. Ale Bóg szczerze nas zachęca do tego, abyśmy byli tymi, którzy podejmą ten trud, aby uświadomić sobie, że te rzeczy, które mamy tutaj, są bardzo cenne że to, w jakim momencie jesteśmy, jest bardzo cenne. On, ten czas, który Tobie i Bóg, i Tobie i mi Bóg podarował, jest też i po prostu y, to można powiedzieć warsztatem, który powoduje to, że możesz być w Bogu bogaty, możesz w Bogu być szczęśliwy. Czytając Ewangelię Mateusza, czytamy to miejsce, gdzie y, Pan mówi do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam to ukojenie, to wszystko co człowiek też w jakiś sposób yy, można powiedzieć do tego dąży, będę ciężko pracował aby odpocząć, ale to w czasie tego wszystkiego możesz być tym, który yy, po prostu możesz też odpocząć, możesz być yy, tym, który yy, będzie yy, spokojny yy, tylko istota jest taka, że yy, musimy mieć ten Taki priorytet w swoim życiu, taki, gdzie Bóg nas powołał do jakiejś służby. Bóg nas powołał do tego, abyśmy byli w tym świecie chrześcijanami. W jaki sposób? A w taki, że po prostu będziemy przez swoje życie to też i przedstawiać. I grzech do, w Królestwie Bożym nie ma miejsca. Dom Ojca też nie ma miejsca. Ale te dobre uczynki, te nasze staranie, ta nasza miłość jak najbardziej ma ten priorytet w tym naszym życiu. To bardzo dużo kosztuje. Być dla kogoś miłym, być tym, który zrozumie kogoś, być tym, który podejmuje tą służbę, to nieraz nas kosztuje wszystko. Dosłownie wszystko. Całą twoją energię, twój czas, twój cały potencjał, to wszystko niestety musisz na szale przerzucić. Decydujesz się, a więc rezygnujesz załóżmy z jakiejś tam rzeczy na rzecz i to dopiero wtedy rodzi ten owoc Bóg tą rzecz, można powiedzieć, z Tobą współpracuje, daje życie tej rzeczy i to przynosi owoc. I zaczynasz się cieszyć. Możesz być współpracownikiem Bożym. Te rzeczy są dla nas może tak bardzo mocno znane. ile ślad z tym idziemy, ale niech to będzie też dla nas, można powiedzieć, taki prestiż tego przywileju, że możemy być tymi, którzy możemy być nazywani ci współpracownicy, ci, którzy mogą w tym Królestwie Bożym wykonywać tą właściwą, też odpowiedzialną pracę. Mówiliśmy, że możemy być solą, czy światłem, czy możemy być tymi, którzy nadstawiamy ten policzek dla sprawy. To jest taka istotna rzecz, gdzie Bóg nas prowokuje w Ewangelii Mateusza, żebyśmy nadstawili ten policzek dla tej właśnie sprawy, aby te relacje mogły się poprawić. Przez nienawiść, przez złość, przez niecierpliwienie nic nie wybuduje, żadnego Królestwa Bożego. Nic dla nieba nie wybudujemy. Nie wybudujemy. Jedynie przez miłość możemy coś zacząć budować. I tego Bóg od nas wymaga. Dlatego Paweł nie wymienia tu może jakichś słabości, jakichś niedociągnięć, jakichś rzeczy, które... Y, oczywiście nie są grzechem, to jest też jakaś po prostu y, nasza niedojrzałość w niektórych rzeczach, których po prostu nie y, startniemy, tak jak powinniśmy po prostu wystartować. Ale jest tym, który zauważa ich tą całą też i y, y, siłę tego, y, tego pragnienia, aby też i być tymi współbojownikami jako w tej służbie. Teraz Służ na to rzecz, abym tak myślał o was, wszystkim, dlatego, że mam was w moim sercu. Gdy z kimś ileś czasu pójdziesz, gdy poznasz jego problem, to jest ci problem go łatwo osądzić. Łatwo jest kogoś osądzić dosłownie nie widząc go. Inaczej z tym kimś porozmawiasz przez telefon, a inaczej porozmawiasz z nim oko w oko. Już nie masz tej odwagi. Wziąć mu tyle, powiedzieć to przez telefon. Tak to jest w naszym życiu. A więc mając kogoś w sercu, trudno jest jemu nie pomóc. Trudno jest jemu nie wybaczyć. A więc jest jedna tylko metoda. Zdystansować się. ograniczyć relacje. I w tym momencie jako taką mogę wziąć go, potraktować troszeczkę bardziej oskle. A Bóg nas tak nie chce uczyć. Bóg chce, abyśmy byli tymi, którzy niestety mamy problem. Bo mamy taką relację z ludźmi, że problem nas i nam jest ich osądzić. Czyli zamknąć ci tą naszą jakąś łaskę albo tą szansę. Bóg tak miał ciebie blisko w sercu, że nie miał tego spokoju. A więc odmyślił plan. Plan, który... Bardzo dużo go kosztował. Też wszystko właśnie go kosztował. To, co miał najcenniejsze, to, co najbardziej sobie cenimy, te nasze życie, bo tak jak wiemy, rodzice mogą to odczuć. Dzieci są naszym życiem, one są celem też naszym jakimś. Gdy one mają sukces, my mamy sukces. Gdy one cierpią albo różne rzeczy się dzieją, my cierpimy. A więc Bóg daje takiego swojego Syna, w tej najgłębszej społeczności byli razem. I on powoduje to, że mając w sercu go, tak blisko, ale mając też i Ciebie, poświęca swojego cenu za Ciebie. Tak też i ta Ewangelia, którą oni też i jako podtrzymywali Filipianie, to też i kosztowało. Jak wiemy w dziejach czytamy, to są też i koszty, które ponosili. to jest ta składka to jest ten twój czas, a więc poświęcali czas, poświęcali swoich, czyli ten apostol, który występuje w drugim rozdziale, oni go posłali, on był bliski śmierci, ale jego gorliwość była tak wielka, że on po prostu też był tą radością Pawła, ale też i tych, którzy tam w tej chwili byli. Możemy zobaczyć, że właśnie to, jak mamy kogoś na sercu, to jest, to jest, to jest też dobra rzecz, bo Zdystansować się bardzo można szybciutko, bo to chwila nieuwagi i już każdy ma, nie, że nawet świadomie, ale y, praca, obowiązki, potrzeby, one po prostu nas w jakiś sposób y, spowalniają y, do jakiejś służby albo do jakiejś relacji z ludźmi. Ale gdy po prostu zaczynasz o, w ten sposób, Panie Boże, pobłogosław Kowalskiego załóżmy i już nic nie mówimy o Kowalskim, to jest tak, można powiedzieć, taka mała chwila, pomodliłem się za Kowalskim i sam odebrałem taką radość. Ale gdybyśmy za Kowalskim się pomodlili tak, że pójdziemy w myśli w tej modlitwie ileś czasu za nim, za jego żoną, za nim, za jego chorobą, za jego potrzebą, zaczynamy wymieniać te rzeczy, one stają się jakoś bliskie naszemu sercu I nagle zauważamy jakieś potrzeby i w tym momencie budzi się ta relacja przez Boga. I w tym momencie znowu, można powiedzieć, gdy Go spotykam, zaczynam się z ciekawości pytać, jak Ci się wiedzie, jak się ma Twoja dusza. I to jest właśnie to, że w tym momencie całkowicie inaczej na Niego patrzysz. To jest też i ta modlitwa, że niech Bóg nam da też i tej radosnej modlitwy potem, gdzie zobaczymy, że Kowalski jest po prostu, można powiedzieć, na dobrej drodze, i Bóg daje, że ta Twoja modlitwa została wysłuchana, i naprawdę w tym momencie doznajesz takiej łaski. Bóg w tym momencie ciebie błogosławi, bo jesteś błogosławieństwem też i dla y, innych. I tutaj możemy zobaczyć, że właśnie Paweł to mówi: Jesteście w tym, y, że mam Was w sercu, boście wszyscy razem ze mną współuczestnikami. I cały czas pisze o tej relacji. Jest ta służba, ale jest ta relacja cały czas jako ta potrzeba tej rzeczy. Dalej czytamy, albo mówię, Bóg mi świadki, jak tęsknie do Was wszystkich. Jeśli mamy już jakiś zastój z kimś, nie tęsknimy za nim. Po prostu mamy kubki swoje emocjonalne, wypełniamy z innymi osobami. Ja wiem, ja rozumiem, że tu nie ze wszystkimi może człowiek mieć jakąś taką, taką głęboką relację, bo by czasu zabrakło. Ale rozumiecie, chodzi mi o to otwartość naszego serca, jako też i zaangażowanie, abyśmy przypadkiem nie mieli za dużych też i morów w tym naszym codziennym funkcjonowaniu. I w tym momencie możemy zobaczyć, że jest ta tęsknota. To jest tęsknota może być tylko wtedy, gdy rzeczywiście na tej osobie mi zależy, gdy mi jest z nią dobrze, gdy ta osoba jest po prostu tą osobą, która coś wnosi też do mojego życia wiemy, że to może takie, że mamy iluś tam przyjaciół, którzy są dla nas takim błogosławieństwem. Motywują nas w jakiś sposób, czy my ich motywujemy. I tu Paweł w tej relacji służby, w tym, co idą w tym samym kierunku, oni właśnie są takimi współpracownikami. I dlatego też i Paweł świadomie pisze to, że tęskni za nimi Bóg chce z nimi pobyć, chce z nimi porozmawiać na te tematy, które y, też y, są dla Niego bliskie. Y, to tak jest, że tych dwoje zawsze się zagrzeje. Tych trzech, jak czytamy y, w Kaznodziei, tam jest to miejsce fajnie y, wyartykułowane, że tych trzech, gdy jeden upadnie, ten drugi go podniesie, to jest bardzo mocne, to jest właśnie też i tu, ta świadomość tego też i tego Miejsca, że stanowimy jakąś taką grupę, która jest dla nas tym błogosławieństwem. I Paweł właśnie to wszystko dla nas tu chce też i przekazać. I dalej będę czytał 9 werset, i to, i przepraszam, i o to modlę się, aby miłość Wasza coraz bardziej obfitowała myślę, że każdy z nas gdy Bóg daje nam dzieci rodzą się te dzieci nie po to, żeby były cały czas małymi dzieciaczkami ale aby wyrosły na mężów na kobiety i żeby byli ojcami jako I to jest cel Boga że Bóg Cię powołuje do życia, abyś był ojcem abyś był ojcem wierzy abyś był tym, który stoi pewnie tak jak mogliśmy przeczytać ten fragment na konferencji co też tak mi leżał na sercu o tym, że y, byłem młodym i zastarzałem się. To jest ta świadomość, to jest ta y, świadome dostrzeganie Bożej łaski i niezapominanie jej, że Bóg przez wiele lat, przez różne okoliczności dał mi to, co mam. Ja wiem, że tu jest dużo osób, przedsiębiorców. Na moim terenie to jest tak, że jest duży zakład, jeden, drugi dominuje. Ale tu są osoby, które same budują, funkcjonują. To jest dobrą rzeczą, ale to Bóg daje te predyspozycje, wiele rzeczy złożył, tak Bóg, sytuacji, które spowodowały, że tym, kim jesteśmy, to jest łaska Boża. Też Twoja inicjatywa, nasza oczywiście, ale też ta Boża łaska, że Bóg daje szereg różnych rzeczy. Zdrowie, łaskę, mądrość, yy, zdolność, pojmowania i tak dalej. Ale Bóg nie chce, abyśmy zostawali na tym jednym etapie. Dobrze jeździsz na rowerze. To jest fajnie. Ale gdy staniesz na tym rowerze, nie ma szans Ile byś tam nie ćwiczył na nim, yy, stojąc teraz, yy, po prostu on się wywróci. A yy, Bóg nas yy, motywuje, aby ta wiara to była rzecz czynna, która się dzieje, materializuje. Yy, co z tego, że wiemy, deklarujemy się, ale też i w tym musimy być codziennie. Co z tego, że przez ten rok będę miał dobrą relację ze wszystkimi i nagle zrobię sobie udlok. Kochani, no te relacje od razu stygną to tak jak jest z wodą, w czajnik postawisz, zagotujesz ją, a chodzi o kawę, żeby była gorąca, lubisz bardzo gorącą kawę. I to jest słynne takie pytanie, a kiedy się woda gotowała? No przed chwilą, to znaczy przed chwilą się wyłączyła, czyli jak? I stykamy tę wodę, aby ona była świeża, aby była zagotowana ta woda w czajniku ten bezprzewodowy będzie ma termosor. I możemy zobaczyć, że to wszystko to jest to coś, co się dzieje, gdzie to wzrasta. W Bogu możemy rzeczywiście być tymi, którzy jeden drugiego motywujemy do tego, aby wziąć to osiągnąć. Są rzeczy, których żeśmy kiedyś nie osiągali. A teraz nie dość, że osiągasz, to jesteś w tej rzeczy spokojny, opanowałeś to. A więc Jezus przyszedł tutaj na tą ziemię po to, aby coś nie sam tego uczynić. W teorii mieli zakon życia. Ten żakon był bardzo konkretny, czytelny. Tam ludzie nie byli bezradni. Wiedzieli, o co chodzi we wszystkim. Ale nauczyć się coś z teorii to jest bieda. Dlatego świat, jak i my, wiedzmy o tym, że Bóg daje nam takich nauczycieli. Takim nauczycielem jest Pan Jezus. I On yy, był na tej ziemi, szedł z nami, mamy to zapisane i chce iść z Tobą. A, jak, a wiemy dobrze, że jak idziemy współpracownikiem, nie wiem na razie szybciej się uczymy. Ktoś komuś coś wytłumaczyć, żeby zrobił. A weź z nim to zrób. Albo niech patrzy na Twoje ręce. To jest i ziemia, to jest całkiem inna różnica. A więc Jezus, On chce być też i tym przypadem dla Ciebie. Też powołuje nam różne osoby. Mamy naśladowców godnych. Wymieniamy ich. Może nie, że w całe życie w jego wchodzę, ale są dziedziny tych miłych, którzy są dookoła tutaj, które są godne do naśladowania, kochani. Są dziedziny, które są godne na naśladowania. Może są rzeczy, których nie chcesz naśladować, ale jest dużo takich naprawdę dobrych, błogosławionych dziedzin, które są warte y, mojego sprowokowania tego, abym z tego skorzystał. Jeśli chodzi o dyscyplinę, ewangelizację, jeśli chodzi o różne, różne rzeczy, które są y, przedsiębiorczość jakąś, odwagę i tak dalej. Tego jest tak dużo i warto Motywować się, tak jak do biegu, bierze się lepszego biegacza, żeby drugiego wziął, zmotywował. Tak samo tutaj możemy zobaczyć, że Paweł bierze, tutaj mówi do nich o tym, znaczy modli się o to, aby to w nich wzrastało. I dziesiąty werset, abyśmy mogli odróżnić to, co jest słuszne od tego, co niesłuszne przez całe życie, przez na, z nami to idzie. Słuszna decyzja? czy nie słuszna decyzja. I to nas tak bombarduje jako w wielu, wielu dziedzinach. Teraz czy nie? Czy odezwać się, czy nie? W towarzystwie, wśród siód, wśród, wśród braci. Yy, za dużo powiedziałem, za mało powiedziałem. A i tak w ogóle wiele rzeczy. Bijemy się z tym. Ale tu też yy, można być wypełnionym, będąc bardziej wypełnionym treścią Słowa Bożego, czytając nawet ją, w jaki sposób powierzając to Bogu. Starając się być czystym w sercu, starając się, naprawdę jest dużo takich, wtedy sytuacji coraz więcej, które mogą doprowadzić do tego, że będziemy odróżniać te rzeczy. Jeśli siedzisz 4 godziny przed monitorkiem, no to w tym momencie ten monitorek, czy telefon, czy załóżmy jakieś tam urządzenie, gdzie coś tam wyświetla, to Cię zdominuje to, jeśli będziesz te cztery godziny siedział przed Słowem Bożym, to sami wiemy, czym żeśmy teraz przesiąk się przesiąkli. Tak jak z pracy wracasz. Z pracy wracasz, jesteś tak przesiąknięty tą pracą, że może ktoś Ci mówi, daj spokój, praca się skończyła, koniec, już, ale Ty żyjesz tym i mówisz o tym, To jest normalne. To nie jest inaczej. Tak samo, jeśli żyjemy w jakiś sposób Bogiem, ewangelizacją, która teraz się tuż niedługo odbędzie, y, trzon całego tej sprawy to jest to, że y, toczymy bój nie z krwią i ciałem, ale z nadniemskimi władzami. I ci ludzie naprawdę, oni są można powiedzieć w wielkiej ciemności. Bój się toczy przez modlitwę. Dobrą rzeczą jest dosłownie wołać do Boga o tą ewangelizację, z wiarą, wytrwale yy, tak jak tutaj kiedyś słyszałem może na sam początku są takie efekty, że nie ma ale to nas ćwiczy kochani to nam przynosi wielkie błogosławieństwo bo uczymy się wytrwałości uczymy się po prostu iść jak, jako żołnierze bo to miejsce na ziemi to jest bój to jest wielki bój, to jest miejsce gdzie toczymy tę walkę bardzo poważną i Paweł Wiedząc o tym, tu w tym liście, pomimo tego, że dobrze toczą bój, możemy powiedzieć, motywuje ich do tego, świadomie, aby dalej ten bój toczyli. Aby nie było tak, że po chlepie niektóre rzeczy po prostu przemilczy, i można powiedzieć, po ludzku, kropelka po kropelce, wy. Wyjdzie z nas ta energia, ten entuzjazm do tego do celu, do którego Bóg nas przeznaczył. Dalej idąc, abyśmy byli czyści i na dzień profesorów, Pełni owocu, sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa Pochwale i czci Boga. Zawsze cel motywuje. Jak y, mieszkałem jeszcze jako kawaler w Bogatyni, na ulicy Matejki, Wszedłem kiedyś do kuchni i ta kuchnia trochę wiatr wiał przez okienko. Była taka już wieczorna pogoda, mówię zamknę to okno. To Okno już stare drewniane było. Troszeczkę wcześniej deszcze padały, bo to była takie późna jesień. Problem było zamknąć to okno. Nie mogłem ręką fizycznie domknąć tego okna. Wziąłem po prostu młotek i delikatnie dobiłem to okno. Za parę dni popatrzyłem, że jest bardzo takie... No, ta farba już taka się zaczyna, już taka słaba robić, już tak niestetycznie to wygląda. Wziąłem farbę, a że już było tak dobite okno, że już nie szło otworzyć. no to od tej strony wewnętrznej, pomarowałem. Gdy wchodziłem do kuchni było super. Ale gdy przyszła moja żona się pojawiła, powiedziała, kochanie, to okno się nie otwiera. Trzeba coś zrobić. Musiałem wymienić okno. A więc jedno okno nie wymieni, głupio, nie? No to wymieniliśmy wszystkie. To był uzasadniony powód, uzasadniony. A więc mamy w życiu priorytety. Są rzeczy, które musimy postawić na piedestale. Takie priorytetowe rzeczy, takie najważniejsze. I to są właśnie te rzeczy, to jest to, aby być blisko Boga. Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, znamy to hasło, to wtedy wszystkie inne rzeczy są na miejscu. Ale musimy Boga sprawdzić w tej rzeczy. No to, że Boga by próbować ale zakosztować, jak dobry Bóg jest tej rzeczy. I Bóg w tym momencie da nam doznać w naszej niemocy tej łaski, że te osoby, które są nie do przejednania, nagle zaczną na Ciebie patrzeć w sposób trochę inny. Te osoby, które są jako mur, Bóg w jakiś sposób je też się zdejmie. A jeśli nie zdejmuje, czyli Ty potrzebujesz jeszcze dobrego nauczyciela, który w tym momencie Cię potogniecie, abyś był tym, który będziesz naprawdę wypróbowany Jesteś w tym wypływanym w boju, że Bóg wie, że zdałeś egzamin i dostaniesz tą nagrodę. Tą nagrodę, do której w Pełni owocu znaczy sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku, czci, przepraszam, ku chwale i czci Boga. A więc to wszystko, to Twoje świadome życie, to Twoje świadome pochwalenie, to Twoje świadome zauważenie kogoś, to pozytywne patrzenie na kogoś w taki sposób, że Ty masz go w sercu i że teraz rzeczywiście zachowujesz się, jak się zachowuje, albo w ogóle mnie skrzywdził, bo problem polega na tym, że mamy nieraz jakąś urazę, to Bóg tutaj, jeśli Cię On uderzył w prawy policzek, na to mu lewy. Ale w świadomości takiej, że wiesz, że Bóg to Cię zrekompensuje, że w sumie jesteś tym, który ma te światło przynieść. Tam w tym Rzymie to było wtedy, bo państwo izraelskie było w tej niewoli, można powiedzieć. Takim było, w jakimś takim, można powiedzieć, trudnym momencie. I tam, jak wiemy, tam pisze nastaw ten prawy policzek, jeśli ktoś ci zabiera ten płaszcz i tak dalej. A więc to, jest, to są takie trudne relacje poniżające, zabierające cześć. Ale w Królestwie Bożym, kochani, całkiem jest inny charakter. W tym świecie oni potrafią się zemścić, oni potrafią się bardzo konkretnie odwdzięczyć i potrafią wielką wojnę zrobić. Ale siła nie jest w tym. Bóg pokonał to wszystko przez największą słabość, dając swojego Syna, gdzie zażegnał ten cały spór, który był między nami, a nim. gdzie była potowa sytuacja, gdzie nie było szansy, abyśmy byli tymi, którzy y, jako, mamy jakąś nadzieję. Mamy nadzieję. Ten kielik, który dzisiaj żeśmy wzięli, kochani, nie ma już tej goryczy. Nie ma. Wypiłeś kielich pełnego błogosławieństwa, ale ktoś musiał go wypić. A więc dobrą rzeczą jest samemu wziąć coś, wypić i żeby już koniec był z tym. I wziąć, być tym, który jest, być tym orędownikiem tego pokoju. Ile to kosztuje? Wszystko, kochani. To jest naprawdę trudne. Każdy z nas tego to wie, jest świadomy. Jest świadomy tego, że jesteśmy słabi, ale Bóg, gdy jest w naszym sercu, może Tobie i mi dać tej radości, tego pocieszenia, że to jest ku chwale, ku czci, ku uwielbieniu Jego. Każdy z nas o tym wie, tylko nieraz troszeczkę w jakiś sposób zapominamy, w jakiś sposób pogonimy do przodu i to powoduje, że są takie jakieś problemy, takiej zaciętości w Jego sprawach naszego życia. Ale Bóg chce, abyśmy byli tymi, którzy cieszymy się z tego pokoju, z tego, że ten ktoś, może z wdzięcznością się modlić. Boże, dziękuję Ci za takiego brata. Boże, dziękuję Ci za taką siostrę. Te osoby są dla mnie y, po prostu wielkim y, błogosławieństwem. mam boże nie dziękować 102 Чому